Raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery. Cztery. Wiesz, to było tak po prostu chwyciłem za gąbkę, nacisnąłem guzik, nagrywaj się. I poszło. I tak to jest. I tak to było. I tak to będzie. Na pewno będzie. Cyfra, liczba, numer 400. Tak sobie myślę, czy to ma znaczenie. 400, milion, 2 miliardy. Cyfra, liczba, numer. Nie, to chyba nie ma znaczenia. To wszystko jest zbędne. To wszystko jest niepotrzebne. To wszystko wcale, wcale się nie liczy. Bo liczy się odzew. Liczą się słuchacze, liczą się... Te chwile, kiedy otworzy się maila, kiedy przeczyta się, że to co robisz jest potrzebne, to co robisz się nadaje, to co robisz po prostu, po prostu podoba się ludziom. To nie jest tak, że to wszystko musi być wymierne, że 400, że 500, że... 7 lat, że osiem, że 50. Nie, to, to nie ma znaczenia, ale jest ważne. Jest ważne, jak to się robi, jak długo, z jakim sercem, z jakim zapałem, z jakim pomysłem przede wszystkim się to robi. To jest, to jest ważne i myślę, że, że tak to po prostu musi być. Tak to w moim przypadku być musi, w moim przypadku będzie, bo to wszystko ma jakiś pomysł, ma jakiś sens, ma jakiś ciąg dalszy, zawsze jest jakiś ciąg dalszy, zawsze jest jakiś ciąg i, i zawsze jest to bardzo z sobą wszystko związane. Tak to jest, że potrafię, tak to jest, że, że chcę, tak to jest, że wydaje mi się, że umiem, że że słuchacie, że chcecie słuchać, że chce wam się to słuchać. To ma sens. Nie wiem, czy to, co powiedziałem ma sens. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, wszystko się z sobą wiąże, czy to wszystko z sobą się jakoś łączy, ale wiem, że sprawia mi to radość. Wiem, że sprawia mi to przyjemność. Wiem, że lubię siedzieć z komputerem, czasem na kolanach, czasem w kucki montować i składać i kleić dźwięki. Wiem, że i ty to wiesz, że Obydwoje, ty z tamtej strony i ja z tej strony, że łączy nas niewidzialna nić, łączy nas coś niewidzialnego, coś, coś bardzo, bardzo ulotnego, którego nie możesz zobaczyć, którego nie możesz poczuć, ale możesz doświadczyć właśnie słuchając tego, co mówię, co mówiłem i co będę mówił. I tak to jest, i tak to się dzieje. I tak to w tym mieście, o, w którym to się zaczęło, w tym mieście, w którym myślę, że przez jakiś niedługi jeszcze czas to wszystko będzie się toczyć, się znalazłem. Znalazłem, znalazłem pewne miejsce, znalazłem pewne sanktuarium, dźwięków, sanktuarium dla siebie, żeby móc siebie sobą siebie opisywać taki mały, prywatny świat, mały, prywatny kawałek na tym świecie taki mały, prywatny punkt na świecie, na mapie tego świata, gdzie znalazłem się i, i, i jestem i jestem tak najlepiej jak potrafię, ale czasem wychodzę z ukrycia, czasem wychodzę ze studia wychodzę z tego kawałka na mapie i chodzę po mieście, po świecie Myślę, marzę jestem, jaki jestem i mówię to, co mówię i myślę, że inaczej być nie może, bo, bo tak musi być. Pamiętam, był kiedyś taki dzień, był taki dzień jesienny, kiedy wyszedłem na ulicę i chodziłem, i chodziłem, i chodziłem. I znalazłem pewien lokal. Lokal mieścił się w samym centrum Dublina. Byłem w tym mieście na wyjeździe służbowym przez większość miesięcy letnich. Przesiadywałem w zadymionej kawiarni naprzeciw przeciw drzwi tajemniczego miejsca. Moją uwagę już na początku wieczoru przykuł charakterystyczny jegomość ubrany w markowe ciuchy firmy Zara, krzątający się tuż przy wejściu do klubu. Wyglądał na zakłopotanego. Mnóstwo dziewczyn i dżentelmenów w garniturach wchodziło przez oszklone drzwi i wychodziło po dłuższym czasie. Majstrował przy pasku od spodni, jakby czegoś szukał. Zastanawiał się chyba, z widocznym zawstydzeniem, czy wejść do ów lokalu. Niewtajemniczeni, przecież ludzie, jak ja, zwykli nazywać to miejsce ekskluzywnym burdelem dla dzianych buców. W końcu było im obojętne, co to za lokal. Minęło 10 minut. Obserwowany przeze mnie mężczyzna zdecydował się w końcu wejść do środka. Widziałem go już tylko przez nieskazitelnie czyste, oszklone drzwi. Z przestraszoną miną stał przy kuso ubranych kobietach, jakby zastanawiał się co począć. Rudowłosy mijały go, blondynki puszczały oko, brunetki wręcz zagadywały tajemniczego nerwusa. Długo nie musiałem czekać i okazało się, że ów zdenerwowanie nie wzięło się znikąd. Czarnowłosy, średniego wzrostu. Mężczyzna, wybieg z klubu, a za nim krzycząca kobieta. Przysłuchałem się jej słowom i wszystko wydało się już oczywiste. Chłopcze, mogę interesować się twoim sprzętem, ale bez gąbki nie zrobimy tego nagrania. Nawet jeśli to klub sympatyków podcastingu, który został powołany na twoją cześć. Trzeba było myśleć, nie nagrasz tego czterysetnego odcinka tu i teraz. Nie jestem pewny, czy wydarzyło się to naprawdę. Minęło trochę czasu, mogłem być zbyt pijany, ale jedno wiem. Gdyby istniały kluby dla podcasterów, na pewno nie byłoby w nich zbyt wiele kobiet. Bo podcasting przecież nie jest ich domeną. A jeśli chodzi, chodzi o, o nagrywanie bez gąbki... Gąbka, gąbka ważna, ale wcale nie jest najważniejsza. Planów tam nie mamy żadnych, dlatego że to jest taka, To tam się Tak to było i tak to się zaczęło, te. 400 odcinków temu, tak to wtedy było, i jest dalej, będzie dalej. Nie mam zamiaru przerywać, chociaż czasem przerwy w życiorysie się zdarzają. Cicho dzisiaj, prawie bez muzyki, prawie bez będnych słów, prawie bez. Beze mnie. Ale tak to czasem musi być, że, że, że mówię, aczkolwiek mówię mniej. Mówię spokojniej, mówię bezpośrednio do gąbki, zamykając oczy i wyobrażając sobie przede mną tysiące, tysiące uszwarzy ludzi, czekających na to, co powiem we wtorek, piątek. Każdego dnia, kiedy bierzecie ze sobą coś, co pozwala wam transmitować moje myśli, moje dźwięki, moje przekazy do was. Wiesz, to do było woda. tak. Sześć, sześć siedem, siedem lat, lat, temu lat temu przyszedł, przyszedł do, nas. do nas. Piliśmy wtedy równo, no, mieszkaliśmy na takiej stacji studenckiej jakiś człowiek odwiedzał on często gospodarza, jakiś taki dziwny był. Mówił staropolszczyzną, myśmy myśleli, że jakiś zmanierowany arystokrata. Przyszedł i, i powiedział, że z chęcią byś się napił czegoś współczesnego. Popatrzyliśmy na niego jak na wariata. No bo wiesz, współczesne, co to znaczy współczesne? Piwo jest dobre. No, poczęstowaliśmy go ten. A ten zamiast zamian spytajcie, czy chcemy się napić tynktury. Tynktury, he, myśleliśmy, że jakiś taki dopalacz. No, samogon jaki czy co? No i, no wiesz, każdy łyknął, a on powiedział, że w zamian za poczęstunek tatyn, która ofiarowuje nam, każdemu, po 400 specjalnych uderzeń serca. No, żeśmy go wybrechtali, ale se poszedł. Ty, wiesz, później ja się patrzę w wikipedii i tak wpisałem se sędzi bo chciałem zobaczyć, z jakiego rodą pochodzi. I króca. Jeżeli to była prawda, to topiliśmy kamień filozoficzny. I wiesz, było nas trzech. Edek niestety stwierdził, że on te uderzenia serca zatrzyma na później. Dwa lata temu pierdyknął w niego samochód. Nic nie zrobił. Tomek wziął i zużył te uderzenia serca na wspaniały pocałunek ze swoją dziewczyną. Teraz, teraz ma dwa brzdące, widać, Dobrze mu tamto serce waliło i, <śmiech> i nie tylko serce. A ja? A ja sobie usiadłem i zacząłem nagrywać. Nagrywać każde uderzenie serca osobno. I co? I NTDO teraz będzie cztery setne. I myślę, że było warto, bo one do mnie wracają. I jak ja słucham to, to czuję, że każde uderzenie we mnie na no. I mam no, nadzieję, że, że w tobie, tobie ono zostanie. Ono zostanie. Te czterysta, czterysta NTDO. Czymże jest 400? Czymże jest ta cyfra? Czymże jest ta nieodgadniona cyfra 400? Niczym, tak jak już mówiłem na początku, niczym. Ważny jest proces, ważna jest przyszłość. Ale pamiętajmy, nie zapominajmy o przyszłości. Nie możemy jej lekceważyć, nie możemy ją zapomnieć, jeśli nie chcemy wiedzieć, co jest w przyszłości. Tego nam nie wolno zrobić. Trzeba pamiętać o przyszłości, by móc tworzyć przyszłość, by móc być teraźniejszą. To, to zdecydowanie, zdecydowanie była, była jakaś, jakaś magiczna, magiczna specjalna, specjalna liczba w jego głowie. głowie. Nieraz przecież widziany był, jak w swej skórze z 400 maćwiekami jadąc swym rowerem w oklejonym naklejkami nadgryzionych jabłuszek, których było też 400 na ramie, przemierzał ulicami Poznania. No i chcę właśnie o tym miejscu powiedzieć, bo tam to wszystko się prawdopodobnie zaczęło, ta fascynacja liczbą 400. Jakiś czas temu, jak właśnie byłem w Poznaniu i miałem okazję spotkać jego przyjaciół, siedzieliśmy sobie na dworzu w piękny, taki letni dzień jak dzisiaj. Siedzieliśmy na ławce, pamiętam jak siadało się oczywiście na oparciu a nie na siedzisku. Na siedzisku były nasze stopy, a pupy nasze na oparciu. Tak się wtedy siadało na ławkach. No i jeden z tych kolegów, nowo przeze mnie poznanych, był taki poekscytowany, że niedługo tu przyjdzie taki jeden pilot. Przepraszam, pilot. Literki mi się pokręciły. Pilot, ale nie taki pilot od samolotu. Przyjdzie taki pilot od samochodów, taki znawca, co rajdowym pilotem. Był, czy będzie, czy chciał być, czy coś tam, ale tak, taki w każdym razie y, wielki znawca samochodów i y, miłośnik wszystkiego, co na czterech kołach. No i czekaliśmy, y, aż przyjdzie, podekscytowanie i napięcie było w powietrzu wyczuwalne. No i w końcu wyłonił się z za rogu wieżowca, wyszedł taki w sumie niepozorny, no nie wyglądał jakoś specjalnie, nie za wysoki lekko przytłuszy wówczas y, chyba miał nadwagę nawet za to ubrany bardzo kolorowo, bo pomarańczowe spodnie, żółta bluzka i okulary czarne na nosie y, szedł i ciągnął y, taki wózeczek y, oczywiście nie mógł mieć niczego na plecach ani worka, bo to by zepsuło imecz, ale ciągnął wózeczek, a na tym wózeczku był plecak, a co było w plecaku, dowiedzieliśmy się, jak podszedł do nas bliżej, ale sam plecak też nie był zwykły, to był taki, zaraz sobie przypomnę, taki, taki plecak y, no, z pweksu, bo my to mieliśmy woreczki szare, różne, tam takie teczuszki, tornistry, a on, tak, bo zapomniałem powiedzieć, to wszystko działo się w czasach szkolnych, takich początkowo szkolnych, a nawet chyba przedszkolnych, o ile dobrze pamiętam. No tak, tak, to było bardzo dawno temu. Zapomniałem wspomnieć na samym początku. No i podszedł do nas i tak bez słowa yy, otworzył ten plecak z Peweksu, a w środku było cztery stare serówek. Troszeczkę się zawiedliśmy, szczerze mówiąc, bo liczyliśmy na jakiegoś no kogoś pokroju Krzysztofa Hołowczyca, a tutaj przyszedł sobie taki no chłopczyk, kurdupel z resorówkami, ale co by nie było, było ich aż 400, 400 resoraków i mogliśmy się nimi bawić i zabawa była super w piaskownicy, jak zrobiliśmy tory, a wszystko niestety skończyło się, bo wybiegła jego matka i dostał pierdziel, w pierdziel klapsy i lanie i musiał wracać do domu i te zapieszczone reserówki zabrać ze sobą. Taka to była ta pierwsza historia. Czterysta 400. 400 zostało na, na długo w jego, w jego głowie i w ta naszej ta. też. 400 tysięcy słów? 400 milionów słów? 400 miliardów słów? Czy ktoś kiedyś policzy, ile słów przez te 400 odcinków wypowiedziałem? Ile osób mi pomogło? Ile czasu minęło? Ile minut upłynęło? Ile to wszystko trwało? Znowu można powiedzieć, jest to nieważne i znowu można powiedzieć, że nie o to chodzi. Znowu można powiedzieć, że zawsze trzy razy powtarzam. Zawsze trzy razy myślę, zanim coś powiem w ułamku sekundy, to wszystko się zdarza i myślę, myślę, myślę, że że tak trzeba, że to, co robię, jest potrzebne, że to, co robię. Jest potrzebne. jest potrzebne, jest potrzebne, jest potrzebne, jest potrzebne, jest potrzebne, jest potrzebne, potrzebne mi.